jest do mnie teraz. Proszę. Ja właśnie Tarnak miękka, gmina i należę do Mielita do wspólnoty. I właśnie tak jak tu ktoś zauważył, że wykorzysta się z Konopień, to bardzo, bardzo to trafne dla mnie, bo korzystam już od Mielita do 2-3 lata. No i tam naprawdę się nauczyłam wiele, wiele rzeczy po sobie. I też widzę, że wiele będę tutaj nie da się ukryć, a poza tym pamiętam, że tak mówię, to się nie da tak żyć, mąż lepiej, że ja kawaler, nie wraca do domu na nocy, w mi mówi, albo mało, albo nic. E, przepraszam, czasami to się też zdarzało, ale po prostu nic nie wynikało. Czekałam gdzieś, się dało, to mówię, dajmy trochę czasu, mówię o czas. Czekałam, ale w sumie niczego nie wyniknęło. ja mówię, nie, tu się nie da tak żyć. I ja mówię, no to o, rozdzielamy się i mieszkamy obecnie tak, gdzieś chyba niecałe trzy lata osobno. No i pamiętam, że początki moje były takie, że koniec zaczynam nowy rozdział życia, zamykam tamten, w kąt i ja mówię, co, co to z tego wszystkiego wynika? Nic. Po prostu o, dam sobie radę. pierwsze to było, dam sobie radę. No i tak właśnie się stało. Rodziliśmy się. No i wtedy dopiero mówię, o nie, to nie jest tak, jak ja myślałam w żaden sposób. Po prostu o, poczułam na sobie tą moc łaski sakramentu małżeńskiej i jeszcze nie umiałam tego wszystkiego tak sobie poukładać, rozumieć, tylko o, wtedy właśnie też tak pan był bardzo łaskawy szybko i znalazłam właśnie miękkę tą wspólnotę. E, Słuchałam na tych pierwszych razach spotkania, wyborze. I to trudne sytuacje. Ja nie wiem, mi się wydaje, że moja aż taka nie jest, ale w ogóle nie wiem, czy to jest wszystko, co oni mówią, czy to jest możliwe, czy jak, jak. Ale po prostu wziąłem kontakt do Mirki i w ogóle tak dzień po dniu, to się rozmyślałam. Potem to odpowiedzi I ksiądz mówi, mm, i nie wiem, chyba będę myślał o rozwodzie, bo mąż oby się nie stał i tak dalej. A, tak, ja, tak. A ksiądz powiedział tak nie zamykaj sobie bramy. No ja sobie myślę, poszłam, myślałam, cały czas, im, ja sobie zamykam bramy, przecież to może, inaczej, jak nie powinien, a mówi, że rozwody nie ma Pana Boga, ale żyje tak jak gdzie? No ale nic, tą myślą To myślą chodziłam, to myśl cały mam powiedzieć. Poza tym była właśnie nasz ksiądz spłonął ten, ten Martin, co mam zrobić, a ksiądz mówi, no tak, o, mówi, modlić się, a po ludzku, za mężer mi się nawrócił, a po ludzku to po prostu o, jest taka wspólnota sycha. No i, no i właśnie to był, był oboz co tylko mogło mogł być. No i tak dziś uczęszczam, a przede wszystkim wyjeżdżam na rekolekcje, które mi te rekolekcje o, bardzo właśnie pomogły otworzyć y, o, oczy szeroko na te właśnie maski sakramenty. Po którychś rekolekcjach odkryłam to, że właśnie teraz ja widzę, o co chodzi. Pan Bóg po prostu tutaj mówił, to nie jest tak, jak ty myślisz. I od razu odczułam tą moc sakramentu małżeństwa na sobie i po prostu założyłam obrączkę od razu i z tą obrączką chodzę teraz cały czas. I pamiętam, że jeszcze na rekolekcjach usłyszałam, usłyszałam taką wypowiedź, że żona jest odpowiedzialna za męża, bo to jest sagrama, jak są się nowe. To jest inna osoba. Ja inna osoba, on chce żyć po swojemu. Ja mam być odpowiedzialna, ale zaczęłam tak przemyśleć, przemyśleć, ruszy, właśnie nowe wyjazdy, nowe spotkania. No i wtedy już odczułam wyraźnie. A niepokój duszy do tej pory był niesamowity. Ja, ja to nazwałam wtedy dusza normalnie boli. boli i co z tym zrobić? Ja mówię, to, to, co boli wewnątrz, to jest naprawdę trudniejsze niż zewnątrz. zewnętrzny zewnętrznym, tak. No i, i po prostu sobie myślę, nie, Panie Boże, podtórzy się kolekcja, Pani Boże, Ty prowadź, ja nie dam rady. I chciałabym, żeby mąż nie zatracił życia wiecznego. Tak, tak miałam myśl na no, głośno to powiedziałam. No i pamiętam... O tej pory było zupełnie inaczej, bo ja mam 100 myśli na minutę i w ogóle dlaczego to zrobię, a co, a teraz w tym wieku, emerytura, najlepszy czas, o co tu chodzi, to i tamto, no myśli było 180 na sekundę i potem właśnie tak się wycieszyłam już i poszłam w swoim kierunku. to znaczy pracę co co jak się tu nauczyłam psykarza, nauczyłam się dużo właśnie z świadectw, i już, już poczułam, już wszystko inaczej widziałam. Ja mówię, o Panie może to jest tak, widzisz, ja... dołączyłem pan do tej pory. Mi wydawało się, że ja wszystko wiem, do Kościoła chodzę, słucham Ewangelii, która mi bardziej zapadła w pamięć, nie, niektóre... Nie, ale to było właściwie tak wszystko. Pan był obecny, ale tak jak gdyby w miejscu to wszystko stało. Nic nad sobą, nie, nie pracowałam nad sobą. Myślałam, że to jest tak jak gdyby wszystko, a nieprawda. Teraz widzę, że... Dużo błędów to No i mmm, cierpienie noszące no razem z Panem Bogiem to, to jest, to tak mnie nie zginie, a ten, bo to nie jest tak na wstryjki, że Pan tu mnie nie działa, tylko Pan tu po prostu w tych cierpieniach prowadzi za rękę. I ja to czułam i to, to brzmie takie niesione z Panem Bogiem i łatwe, bardzo takie jest olbrzejsze, błogosławione. I już teraz mogę z mężem rozmawiać normalnie, nawet to mówię, że no człowieku nawróćcie i tak dalej, a on parę razy próbował wracać, no ale widać, że ten grzech naprawdę jest silniejszy, no i, no i jest tak, jak jest, błogosławię, modlę się za niego i przede wszystkim co otworzyło mi moje doświadczenie życiowe, oczy na na Ewangelii, czytałem pismo Świętego. Jakoś kiedyś tak, no, trudno mi było, bo bardzo rzadko mówię, nic tego nie rozumiem, to jest trudne, jeszcze ja mam z dyslekcje, i tak dalej, ja mówię, że nie poradzę sobie. A ktoś mi powiedział, wiesz jak to jest? Jak ktoś chce zrozumieć, to będzie dane zrozumieć. A ja mówię, Boże, to mi tak się działa w tej głowie, no i faktycznie tak jest. I, I to jest słowo Boże, które naprawdę prowadzi. Prowadzi nas i co by się nie działo, to przyjmuje w życiu to jest dobre. To dobre, bo co, on co, co jest... się rodzi, bo się okazuje, że to jest właśnie po piękne I, i jestem tego świadoma i przekonana i, i nie patrzę teraz, kto, kto skrzywdził, tylko ważne, że wybaczam. Jak człowiek wybacza, to po prostu jest walcem na serce i w ogóle człowiek zupełnie na czuje. Teraz niedawno miałam takie doświadczenie, moja siostra zmarła i, i na pogrzebie tak wstałam i Boże, jak to jest dobrze, jak człowiek ma spokój w sercu, jak... i uważam, że zrobiłam wszystko, co mogę, bo ja, to męża, jak się spotkam, to rozmawiam, bo chciałbyś tym pobrzekę No i, i po prostu, jak zwyczaj umierać, bo patrzymy na zegarek, wiemy, która godzina, z nie wiemy, jak jest późno. I tak sobie myślę, Boże, jak to jest dobrze, jak człowiek wybacza. I co by się nie stało? Mam nadzieję, że, że choćby w ostatnie dni, bo my już też mamy swoje lata, ale myślę, że wróci do Pana Boga, bo, bo Pan Bóg o, puka do każdego. A dla nikogo droga zamknięta do zbawienia nie jest. Także taką mam nadzieję i tak, tak z Panem Bogiem i zarączkę idzie lepiej. Dziękuję bardzo.